the light antynarodowej arcybiskupa gondeckiego prolegomena do odrzucania Pomyśli profesora Feliksa Konecznego. Liczba dziennika 395. Fascynacja obłędem von Stefan Kosiewski. Studia Slawika. and Kazarika. Tom pierwszy, rozdział drugi. Przygotowanie Kalksteina do spowiedzi szczerej. Zarys Estetyki Hazarów, PTO 160 i 323, czyta z Frankfurtu nad Menem, autor. Większość Polaków uważa, że podatki są za wysokie, a Kaczyński jest za niski. Jutro przechodzimy na telefonię zdigitalizowaną. Każdy, kto tylko zadzwoni do z Kulturcentrum EV we Frankfurcie nad Menem, winien wiedzieć, że nie będzie już podsłuchiwany, jak dotychczas, przez tajne służby żydowskie z całego świata, Urząd Ochrony Konstytucji, BND – NSI, MI5, Mossad i pchły zakładane przez agentów Kamińskiego z Warszawy, podległego Kaczyńskiemu, którymi głos ujęty poleci do centrali, żeby tam został nagrany na magnetofon i złożon w archiwum dla potrzeb bezpieczeństwa państwa był, jak powiadało się w PRL-u po kulturalnej zapowiedzi. Rozmowa kontrolowana. Ale od jutra sygnał wysłany z komórki zlokalizowanej przez GPS w dowolnym miejscu Ziemi przez amerykańskie satelity szpiegowskie Obamy, jak i każdej kolejnej poprawki, do wizerunku konstytucyjnego prezydenta idealnych Stanów Zjednoczonych Ameryki, obrazu idola, projektowanego przed wyborami, marzeniami ludzkimi w demokracji? Zapisany będzie od razu instatu nascendi w postaci empirarzy przez prywatnego dostawcę usług internetowo-telefonicznych. Który zobowiązany został do tego ustawą przez parlament, aby szpiclować obywateli i przez pół roku przechowywać pliki rozmów. Dostępne w każdej chwili na życzenie policji w przechowalni ciepłych krajów do których zamierzają bociany krążące za oknem. Trzy Wychodzę na taras. W dłoni smartfon z aparatem fotograficznym dołącza do nich czwarty. Po chwili zbierają siły na zamiary. Wybuchną wnet symfonią stada chmary współgranych ze sobą osobników orkiestry kierującej się świadomością wyższą, prowadzoną w sposób naturalny, ręką dyrygenta tak, aby każdy muzyk był artystą sobą in pluribus unum. Pędzimy samochodem z Wielkopolski, Jarocina, od Lucyny do Berlina. W Karajanum Penderecki i konsul Kremer z martwych wstaje, przywrócony do życia wspomnieniem poety Polski. Po koncercie dziękujemy za zaproszenie. dłoni mistrza nie narzuca mechanicznie tonu, lecz nadaje. Układa fałdy, szat konsula, kształty pukli, Fal z boków w dziobu statku Delfinom radosnym Współgra z lirą Apolina. Gitara z harmonijką ustną Zawodzi hippis Rozweselony marychą RSD. Jebał to pies. Jestem poetą i wiem to. Mam nadzieję, że nie wywieje to. Bob Dylan. Czy grzechem narodowym Polaków jest kupowanie u Żyda? Czy grzechem przeciwko narodowi polskiemu jest nieświadomość tego, u kogo się kupuje? Dom, drzewo, konia i auto, serce i szpadę, plotkę w gazecie rozchodzącą się z prędkością świeżych bułeczek Grzech jest obrazą Boga słowem, czynem, lub pragnieniem przeciw prawu wiecznemu. Grzech popełnia na własną odpowiedzialność pojedyncza osoba albo wespół z innymi. A wtedy każdy grzeszny człowiek odpowiada w całości za grzech popełniony, albowiem Sprawiedliwość Boża nie rozmywa się pobłażliwie z ludzkim brakiem odpowiedzialności. Grzech jest wykroczeniem przeciw rozumowi, prawdzie, prawemu sumieniu, dowodem braku empatii, miłości bliźniego owocem pójścia na manowce za pokuszeniem ego, jest. Rani naturę człowieka i godzi w ludzką solidarność. Może wystarczy cytowania tego, co podaje katechizm kościoła rzymskokatolickiego, zastrzegając przy tym, przytacza, Nikt jednak nie powinien lekceważyć zasad prawa moralnego, które są wypisane w sumieniu każdego człowieka. Koniec przytoczenia. Ekscelencjo, Jan Chrzciciel, pustelnik za Jordanem, prorok żydowski islamu i święty kościołów katolickich, oddał swą głowę za grzechy złoczyńcy Heroda, Antypasa, które wypomniał publicznie nie jako grzechy władzy żydowskiej w Galilei czy narodowe grzechy aramejskie, hebrajskie, semickie, punickie, syjonistyczne czy komunistyczne. I znowu przytaczam. Ignorancja niedobrowolna może zmniejszyć winę, a nawet uwolnić od ciężkiej winy. Koniec przytoczenia zauważa katechizm 1860 w stosunku także do grzechu fałszywego proroka, który dla rozwodnienia zła nazywa zło nową quasi-antywartością co przytaczając musimy ujmować w podwójny cudzysłów, albowiem pokrętna do drugiej potęgi jest faryzejska mowa przewodniczącego Episkopatu Polski na Jasnej Górze, której celem było ukrycie odpowiedzialności konkretnych żydokomunistów za antypolskie, antynarodowe grzechy władzy ustanowionej w Polsce z woli KGB i agentów KGB w Magdalence, Jaruzelskiego i Kiszczaka. Ze złoczyńcami, którzy dostali od nich Urząd Prezydenta RP, Lechem Wałęsą i Lechem Kaczyńskim a także za korzyści wyniesione z tajemnego spotkania z diabłem wcielonym przez trzech księży, biskupami za to, mianowanymi wkrótce przez JP II Wojtyłem, którego Franciszek z gwiazdą Lucyfera w Signum biskupim uznał sobie za świętego był. Mówi się tu formą czasu za przeszłego w którym dyktator Widela zamordował bezkarnie tysiące ludzi, których jego policja uznała za przeciwników politycznych systemu władzy, przeciwko któremu kardynał Bergoglio nie miał odwagi Jana Chrzciciela i Bożej prawdy Jezusa Chrystusa w sobie, żeby powiedzieć mordercy księdza Popiełuszki w PRL, nie zabijaj. W zgromadzeniu z udziałem stu tysięcy osób przytaczam, towarzyszyły intencje przebłagania za grzechy narodowe, w tym za aborcję, pijaństwo, zawiść i uwikłanie w komunizm. Koniec przytoczenia. Tymczasem za grzech pedofilstwa poniósł już karę kościelną osobiście ksiądz arcybiskup Juliusz Pec. Nie zaś kościół nasz święty z tego samego powodu za pijaństwo czy obżerstwo odpokutować winni inni, konkretni członkowie Episkopatu Polski, jak za grzech uwikłania się osobistego w zbrodnie Żydokomuny, Odnotowane na tablicy pamiątkowej w Archikatedrze Chrystusa Króla odpowiedzi dźwinien osobiście obywatel Wiktor Skworc, TW Dąbrowski, nie zaś ksiądz arcybiskup Katowic, który kapusiem służby bezpieczeństwa nie był. Jak chlał na potęgę alkohol uzależniony sławoj Leszek Głódź. Ale to nie powód, żeby wzywać miasto Gdańsk czy całą społeczność Kaszubów do odpokutowania za quasi wartości nałogowe jednego czy drugiego quasi biskupa który powinien posypać popiołem swoją własną głowę, aby nie musiał Jan Baptysta oddawać jej za wytykanie wokół narodu polskiego, rzekomej drzazgi narodowej przez założone zaledwie w zeszłym roku stowarzyszenie Fundacja Solodios Basta, Reprezentowane na zewnątrz jednoosobowo przez prezesa, którego nazwisko Wojciech Twaruk wyszukiwarka połączyła z innym stowarzyszeniem klub płetwanurkowy sub-klub w likwidacji. KRS Warszawa, rejestracja 16 października 2015 roku i rokiem urodzenia młodzianka 1980. Członek organu nadzoru ruków. Lub dwaj członkowie zarządu fundacji działający łącznie. Bodasiński Maciej i Dokowicz Lechosław. Odpokutować mogą za swoje, ale nie mają prawa moralnego do organizowania widowisk antynarodowych w Polsce. Brak danych o sprawozdaniach finansowych opublikowanych w Monitorze Polskim B podmiotu czytamy na wskazanej stronie internetowej krs. Fundacja Solo Dios Basta. Do idy antypolskiej, pokłosia i obywatela Sztura dołączył kolejny reżyser Dokowicz z pomysłem i scenariuszem dla arcybiskupa na zadokowanie Polakom hańby grzechów rzekomo narodowych, po tym, jak stolica apostolska wykreśliła z, z modlitwy przepraszam, katolickiej perfidię jako grzech narodowy Żydów. I nie modlimy się już pro perfidis, za to żydostwo neokatechumeniczno-kryptosyjonistyczne bezczelnie nawołuje Polaków do pokuty za grzechy żydowskich członków Episkopatu Polski, w tym między innymi za Stanisława Dziwisza, który popełnił grzech rozbicia Polaków i katolików. Na Z jednej strony zwolenników pochówku Lecha Kaczyńskiego w rzymsko-katolickiej katedrze na Królewskim Wawelu i na Bezgrzesznych. To znaczy takich, którzy potępiali ten grzech antypolski z poświęceniem Jana Chrzciciela oraz odwagą, którą tchórz nie wykazał się przez pół roku, unikając rozmowy z warszawską prokuraturą wojskową która wykazała się grzechem zaniedbania, nie wzywając Jarosława Kaczyńskiego na przesłuchanie, na okoliczność grzechu śmiertelnego wołającego o pomstę do nieba. To jest z podejrzenia, wywierania na bratu przez telefon satelitarny nacisków, żeby ten nie zmieniał ustalonej wcześniej w Warszawie decyzji o lądowaniu w Smoleńsku. Oliwa nie żywa. Prawdy nie może hierarcha kościoła naszego przekabacać po żydowsku. Grzech jest sprawą człowieka, nie zaś narodu. Gadanie obrzydliwe o żydowskich grzeszkach jest antysemicką pogardą. Kim jest ten młodzian z drugim, że wywiera nacisk na księdza arcybiskupa, a nikt nie umie zakrzyknąć do złoczyńcy, lekarzu, wylecz siebie sam z antypolskości. Grzechu obecnego nastałe tak samo w Polsce, jak i w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych, w środowisku ludzi małych, nienawistnych Polakom. Grzechu pomawiania o rzekome grzechy narodowe, aborcję, pijaństwo, zawiść i uwikłanie w komunizm Słowaków i Węgrów, Czechów i Bułgarów. Rumunów, Izraelczyków ze Związku Sowieckiego, tak zwanych późnych przesiedleńców, których żydowskim targiem Kol z Gorbaczowem przybili do richtig fajnych Niemców kilka milionów po przewałce z murem w Berlinie i przejęciu nie tylko majątku po koko, przez byłych oficerów sztazji, jak w Polsce po Magdalence, ubowcy przejęli i mnożą majątek popaństwowy zapisywany na słupa diecezjalnego. Jarosław Kaczyński zapowiedział ekshumację zwłok brata jako pierwszy etap dobrej zmiany. W działaniach jego partii, po zmianach złych, osobowych, w radach nadzorczych. Czy zdecyduje się na posypanie głowy popiołem pokutem za swoje grzechy prywatne? Czy nadal będzie pomawiał o grzechy niebywałe ruskich, wynosząc ludzkie? na Wawel z Panem Bogiem. Z Frankfurtu nad Menem czytał Stefan Kosiewski zapraszając do wysłuchania PDO 160 i 323. Posłuchajmy jeszcze może fragmentu utworu tegorocznego noblisty w dziedzinie literatury wish there was something you would do a say To try and make me change my mind and state But we never did too much talking anyway But don't think twice eminenzio Prolegomena do odrzydzania Pomyśli profesora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 Prezydentów po Jaruzelskim, Zwoli Kiszczaka, Bronisław Komorowski i tu jeszcze Prolegomena 160, Antychryst Eo Ipso w załączeniu. Oba pliki w innym miejscu, tu kończymy czytanie, kanto 746 rzymskimi. Dziękując Państwu serdecznie za uwagę, z Panem Bogiem, Bóg zapłać, Glikałów, szczęść Boże.